jak motywować samego siebie. Jest tak w życiu, że potrzebujemy samego siebie czasami pobudzić do jakichś działań. I chcę pokazać Ci dwie techniki, które możesz użyć od razu, żeby motywować samego siebie. Pierwsza technika to jest DPD, może z czymś ci się kojarzy. Duplikacja przeszłych doświadczeń. To jest technika, którą używamy, czy chcemy, czy nie. Więc jeżeli tu masz linię czasu, piszmy to po angielsku, to będzie łatwiej, to jest teraźniejszość, to jest twoja przyszłość, a twoje, to jest twoja przeszłość, to to, co normalnie robimy. Będąc tutaj i myśląc o jakimś wydarzeniu z przyszłości, odwołujemy się do swojej przeszłości. Ja miałam tak sprawę jazdy. Robiłem kiedyś kurs, próbowałem nauczyć się jeździć, widziałam, że mi nie idzie, więc powiedziałam sobie, nie nadaje się, nie mam tej umiejętności. Tak. I minęło kilka lat yy, i kiedy moja żona zaszła w ciąży, ona bardzo dobrze jeździ, yy, no, sytuacja stała się dla mnie trudna, bo myślałam sobie, no pff, kobieta w ciąży będzie mi wozić, no trochę nie halo. Więc poszedłem jeszcze raz na kurs i w czasie kursu była taka rzecz, yy, ponieważ yy, zadzwoniłem do tego instruktora, mówię, że bardzo pilnie mi zależy, on mówi, no, że w zasadzie już, wiadomo, dobry instruktor, więc ma dużo klientów, on mówi, no chyba, że z samego rana. Ja mówię, świetnie, z samego rana może być. No i przychodziłem. Jednak, no wiadomo, czasami to było rano, czasami południe, czasami wieczór. I on w pewnym momencie powiedział mi tak, wiesz co, Andrzej, wygląda tak, jakby przychodziły dwie osoby. Czasami przychodzisz i w ogóle jedziesz i dosyć dobrze ci idzie, a czasami przychodzisz i po prostu tak, jakbyś zupełnie nie wierzył w siebie. I ja zacząłem się nad tym zastanawiać i odkryłem, że tak, rano, ja dobrze funkcjonuję rano, tak więc budzę się, pomodlę się, poćwiczę chwilę i szedłem taki pełen energii, taki zmotywowany i jeździłem dobrze, a kiedy było popołudnie lub wieczór, wiadomo, proza życia, różne sprawy, jakieś tam napięcia i przychodziłem nie za bardzo zmotywowany i nie za bardzo wierząc i wchodziłem w stary schemat, nie umiem jeździć. Więc to, co zacząłem robić, zrobiłem sobie taką listę. Odwołałem się nie do tego doświadczenia, że kiedyś próbowałem jeździć i mi nie wyszło i nie zdałem egzaminu, tylko odwołałem się do tego, co w życiu mi wyszło. Zrobiłem sobie taką listę osiągnięć yy, i napisałem sobie tak. Wierzę, że z, y, zdam egzamin na prawo jazdy, ponieważ... I tu wypisałem sobie to, co w życiu osiągnąłem. Po pewnym czasie, codziennie rano sobie to czytałem, a jeżeli miałem po południu czy wieczorem... Yy, lekcje, to wtedy jeszcze przed tą lekcją chwilę to mi zajmowało ile? Niecałą minutę. Ale starałem się to zaangażować, przeczytać to rzadko na głos, ale takim zaangażowaniem. Później w połowie gdzieś tego kursu zmieniłem to i napisałem wierzę, że za pierwszym razem zdam egzamin na prawo jazdy, ponieważ. I rzeczywiście tak się stało. Za pierwszym, pierwszym, drugim razem, tak, zdałem ten egzamin. Czy musiało tak być, że nie musiało tak być, ale zwiększa to prawdopodobieństwo. Więc to jest pierwsza Duplikacja pozytywnych doświadczeń, czyli cofasz się do swojej przeszłości, wyciągasz z niej to, co było dobre, czyli to, co może teraz z twojej perspektywy, dla mnie jedną z takich rzeczy było wiązanie sznurówek. Pamiętam, jak byłem mały, ja mówiłem, ja się w życiu tego nie nauczę, tak? Teraz to oczywiście jest śmieszne, robię to automatycznie i zastanawiam się, ale wtedy to był dla mnie duży problem. Więc odwołujesz się do wszystkich doświadczeń, gdzie coś kiedyś było problemem, ale go pokonałeś i mówisz sobie, ponieważ to zrobiłem, Uda mi się też w przyszłości. Druga technika motywowania samego siebie to jest technika... Dwa scenariusze. Wyobraź sobie, że masz coś zrobić, na przykład schudnąć. I pierwsza rzecz. Yy, Myślisz sobie, co będzie za 5-10 lat, jeżeli nie zacznę ćwiczyć, nie zmienię swojej diety. I opisujesz sobie, albo opisujesz to na kartce, albo sobie wyobrażasz, albo mówisz komuś, co się stanie, jak będziesz wyglądał, jaki będzie twój stan zdrowia, co się stanie. Wszystkie konsekwencje. A później robisz to dokładnie w drugą stronę. Wyobrażasz sobie, że minęło 5-10 lat, regularnie ćwiczę, zmieniłeś dietę, jak wyglądasz, jak się czujesz, jakie są konsekwencje. Dlaczego to jest ważne? Słowo motywacja chodzi od słowa motyware, które oznacza mieć powód do zrobienia czegoś. Jeżeli często mówisz o powodach, dla których coś robisz, to zaczynasz według tego działać. To jest ta znana zasada. Piszę po angielsku, bo to jest krócej. Dlaczego jest ważniejsze niż jak. Motywacja oznacza dlaczego. Oczywiście musisz mieć też dobrą strategię i o dobrych strategiach też masz filmiki, ale przede wszystkim musisz mieć silny powód. Kiedy człowiek zaczyna się demotywować, powinien wrócić do powodu, dla którego zaczął coś robić. A więc kończąc, kończę sentencją, którą bardzo lubię. Sukces przyjdzie, ale musicie zastać przy pracy.